Dopiero teraz, w napięciu przeżyć i osiągnięć małego sabotażu, buki stają się naprawdę zwartą i zespoloną grupą. Rozumieją się wszyscy doskonale i są karni, jak rzadko która grupa. Wszyscy oni, zarówno dowodzący, jak i dowodzeni, nie zdając sobie z tego sprawy, wychowali się przez wzajemne oddziaływanie. Zośka kiedyś zanotował w swym pamiętniku, już pierwsze miesiące wspólnej roboty dały nam to, co uważamy za jedno z najważniejszych osiągnięć tej pracy. Coś, co w wartości swej było co najmniej równoznaczne z wynikami zewnętrznymi naszej roboty. A mianowicie zżycie się, stworzenie pełnego zaufania do siebie, związanie się wspólnie przeżytymi pracami i niebezpieczeństwami, a jednocześnie ćwiczenie odwagi i dzielności. Wtedy już dobrze zrozumieliśmy służbę. Mówię w liczbie mnogiej, gdyż wszystkie obserwacje, sformułowania czy postęp któregoś z nas był szybko chwytany i przyjmowany jako swoja własność przez wszystkich. Rzecz drobna, ale charakterystyczna. Bukom nigdy na myśl nie przyszło, by zrobić z siebie jakąś elitę, jakiś zamknięty klub. Wręcz przeciwnie, pragnęli szczerze być otwartym bractwem, wciągając do swego grona coraz innych ludzi, harcerzy i nieharcerzy, dopuszczając ich pełnym sercem do trudów i do przyjaźni, do niebezpieczeństw i do dowodzenia. Pasjonujące wyczyny małego sabotażu, pozytywna ocena tej roboty przez polską opinię publiczną oraz widoczne jej skutki, wszystko to powodowało, że różnymi drogami garnęli się do Wawra coraz liczniejsi ochotnicy. Koło weteranów skupiać się zaczęły młodziki. Już nie dziesiątki, lecz setki głów i rąk rywalizowało w jak najlepszej pracy. Powstawały pomysły i czyny coraz skuteczniejsze, coraz mocniejsze. Coraz inne zespoły ubiegały się o pierwszeństwo w Wawrze. Zespół Buków rozrósł się także w dużą gromadę. Zośka został komendantem większej grupy. Rudy i Alek mieli teraz nowe, własne oddziały, którym przewodzili. Szczególnie ruchliwy stał się oddział Alka. Nie byli to chłopcy z klubu pięciu, Ci siedzieli już na samodzielnych odcinkach. Teraz przyszli całkiem nowi, wojenni ludzie. Przede wszystkim Jędrek, towarzysz z czasów drwalskich, współodkrywca i współkonserwator przygodnego magazynu broni. Gdy wypełniła się właściwa ilość czasu i prób, nadszedł dzień, w którym nowy zespół Alka miał złożyć uroczyste przerzeczenie. Przyrzeczenie to odbywało się w mieszkaniu Alka na Żoliborzu. Przyszedł nań komendant Wawra. Co za widok! Podłoga pokoju, w którym odbywa się przyrzeczenie, cała zasłana hitlerowskimi flagami. Chodząc depcze się po swastykach, a o flagi hitlerowskie coraz trudniej. Niemcy wieszają je coraz wyżej. Na ścianie orzeł polski i biało-czerwona chorągiew. W rogu, na dużym stole, dziesiątki trofeów i symboli. Kawał szyby ze sklepu Mainla, po jednym egzemplarzu każdej z rozrzuconych ulotek, pachnące jeszcze gazem bilety kinowe, wielkie portrety fotograficzne jakichś niemieckich oficerów, wycięty kawałek przepalonej kwasem sukni jakiejś kobiety, która widocznie szła z Niemcem, parę szyszek, parę kamyków, parę liści, symbole wycieczek przeprowadzonych od tak dla spędzenia czasu w gronie przyjaciół pod pięknym Bożym Słońcem. Na wysokim trójnogu stoi mosiężny talerz, w nim trochę spirytusu. W pewnym momencie Alek przykłada do spirytusu płonącą zapałkę i przed białym orłem bucha niebieskawy płomień. Wszyscy wstają. Komendant Wawra mówi rotę przyrzeczenia. Inni powtarzają jego słowa, a potem zasiadają na tapczanie i stołkach i zaczynają mówić. O czym mówią? O tym, czym wszyscy żyją. Komendant prosi, żeby wyrazili opinię o dodatnich i ujemnych stronach małego sabotażu. Zaczęli mówić jeden przez drugiego. Strony ujemne że czasem żmudne, nużące zadania, ale poza tym trudno było chłopcom wyszukać minusy. A plusy? Alek, jak zawsze z zapałem i jak zawsze przeświadczony o tym, że mówi najważniejszą prawdę, zaczyna wygłaszać to, o czym już od dłuższego czasu pogadują w rozmowach prywatnych. Pod formą zewnętrznych wystąpień, mało sabotażowych, kryje się silna wewnętrzna treść wychowawcza. Każda akcja to szkoła odwagi, opanowania. To ciągłe wdrażanie w panowanie nad sobą. To jakby nabieranie nawyku odwagi i opanowania. Jakże to może się przydać w późniejszych, bardziej odpowiedzialnych i bardziej niebezpiecznych robotach. A ja, dorzuca Jędrek. Sam na sobie stwierdziłem, że wszystko to nauczyło mnie podejmowania szybkich decyzji. Bardzo mi odpowiada atmosfera panująca w całości małego sabotażu, mówi Marian. Mało gadania, dużo roboty, żadnej drażniącej frazeologii patriotycznej, żadnej bufonady. Natomiast z każdego poczynania i z każdej pracy promieniuje atmosfera braterstwa i karności, pogody i rycerskości pogody nawet w tych fatalnych czasach. Pod koniec zaczął mówić komendant. Podziękował, trochę pochwalił, a największy nacisk położył na wybitne wzmożenie ostrożności, szczególnie w pracach podejmowanych z własnej inicjatywy. Wasza grupka jest w małym sabotażu jedną z najpierwszych. Na małym sabotażu nie kończy się świat i nie kończy się walka. Nie wolno wam zaprzepaścić się teraz w tej robocie, bo kiedyś każdy z was będzie potrzebny do rzeczy większych i znacznie donioślejszych w skutkach. Trzy są rumaki, które wprzęgnięte być powinny w wóz małego sabotażu, jeśli ten wóz ma pędzić szybko i bez katastrof. Odwaga, staranne planowanie i ostrożność w wykonaniu. Komendant skończył i wyszedł. Odeszli po kilkudziesięciu minutach koledzy. Alek zawołał siostrę, razem sprzątali pokój. Tego dnia był Alek bardziej niż kiedykolwiek spragniony zwierzeń. Gdy więc Maryla usiadła na tapczanie, przysiadł się do niej. Żebym mógł zrealizować chociaż pięćdziesiąt procent moich pomysłów. Tyle tego kłębi się w głowie. Wiesz, Marylko, zdumiewające jest, co też ludzie widzą we mnie że tak życzliwie mnie oceniają. Nieprzyjemnie jest być niedocenionym, ale głupio jest być przecenionym. Czasami, jak mi się to wszystko udaje, gdy z min głosów otoczenia wyczuwam pochwały, mam takie uczucie, jakbym był wekslem bez pokrycia. Tyle jest we mnie ujemnych stron, niedociągnięć. Jak to wstrętnie, że jestem tak nieczuły, tak mało wrażliwy na te bestialstwa, jakie hitlerowcy wyczyniają z Polakami albo w gettach. I to moje lenistwo, które tak trudno przezwyciężyć. I to głupie, pyszałkowate gonienie za niecodziennością. Wiesz, Marylko, że właściwie powinienem jeszcze raz zapalić znicz i złożyć swoje indywidualne, prywatne przyrzeczenie. Ponieważ u walka między zamiarem a wykonaniem nie było prawie rozpiętości, szybko wstał i na kawałku papieru nakreślił kilka zdań. Obiecuję pracować nad rozwinięciem w sobie silnej woli. Dążyć będę do pracy nad sobą bez wytchnienia. Zdławię lenistwo. Wzmocnię wytrwałość. Tępić będę obojętność. Unikać będę chaosu i braku skupienia myśli. Silna wola! Silna wola! Maryla z uśmiechem patrzy, jak ten młodzieńczy dryblas zapala ponownie znicz, wrzuca w ogień przed chwilą napisaną kartkę i stoi w skupieniu, dopóki płonie ogień. Namiętność do analizy, do poznania samego siebie była tak silna w Alku, że przy każdej sposobności wykorzystywał swych bliskich do zbierania wiadomości o swym charakterze. Więc i teraz już zaczynał rozmowę z Marylą na ten temat, gdy z sąsiedniego pokoju rozległ się głos matki. – Aluś, przynieś węgla! Alek do matki przywiązany był bardzo silnie i starał się usunąć sprzed jej rąk każdy kłopot. Pomagał we froterce pokoi. To była jego podstawowa funkcja domowa. Zmywał naczynia po posiłkach, zawsze pomagał przy praniu, bardzo dbało o dom. W jednym tylko nie mógł ulec matce, gdy namawiała go do zaprzestania ryzykownych wypraw ulicznych. Wszystko tylko nie to. Teraz też, gdy przyniósł węgla i narąbał trochę drzask, wziął z wieszaka czapkę, starając się nie widzieć matczynego spojrzenia. Zbliżał się trzeci maja. Mały sabotaż przygotowywał nową robotę.